<śmiech> sie, się, się, się, się, się, się, się, się, ma, albo się nie ma. Szczęścia może zabrać od kogoś trzeba. Wiem, kto je ma. Sprytny plan mam, zrobię tak, by go nie miał. <śmiech> Halo? Posłuchaj uważnie, skończyły się dobre czasy, teraz pora na mnie Kto mówi? Nieważne, skup się i słuchaj, to ja tym razem dyktuję warunki tutaj Co? Gówno, mam twojego kumpla i jak nie zrobisz tego zechce, tego za. to zaraz... Coś, zdupiaj! Co to za dziwny wkręt. Kto to kurwa... Nie no, szlak by trafił. No co to jest za numer? No ten sam, szlak. Halo, konia się I od dzięki Tobie nie ma lewej ręki I co, zatkało co? poza tym Mam Twoje nagranie przyjacielu Jak na go nago biegasz po hotelu Nie zrobisz tego co zechcę, dam to do internetu A twój kolega to staje w cierpieniach budżetu Ale tylko mi bez policji, sztuczek wykrętu Ty Twoją kolekcję płyt, bitów projektu Wszystkie materiały, które dały Ci szczęście Masz nowe za potem pod... Matko jedyna Jezus, nie że do... dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj Odbieraj ten telefon Siema grupy! Siema! Co tam słychać? Nie uwierzysz, ale mam straszny przypał Co się stało, ziom? Zadzwonił do mnie Porywacz, majota i nagrania z kamer z hotelu u Steve'a tak. Ta. ja już znam no, te twoje frenty Powaga, a w zamian za to chcę moje projekty no. Całą kolekcję płyt, zio, Musisz mi pomóc! Dobra, przyjadę autem Ustawka u ciebie w domu! Otwarte wchodź! Sorry, że tak późno! późno. Kupiłem po drodze zabawek pudło, siekiera łopada, latarka i noktowizor! Sio, po co ci to? Cicho, dzwoni on. Halo! Miejsce PKP, Katowice! Skrytka numer 5. Nawet nie dzwoń na policję! Za kwadrans tam cię widzę! Zdążysz, lekko! Jak to? Wszędzie korki, ja to? Daleko! Kurwa do tego, To potrzebny jest teleport! Nie obchodzi mnie to, przyleć nawet rakietą! Ale. No nie! Chyba go nie było. Co my teraz zrobimy? Ciekawe, czy uda się! Chytry Franz Wina! Miejmy nadzieję, że nie Czas pokaże nam i tak Ciekawe, czy uda się! Odpisz kolegę grubego brzucha! A na dodatek z kamer nagranie! Chcesz się dowiedzieć, to posłuchaj! Hej! Mam plan, dzięki niemu damy radę Dojechać na czas, byle nie przez autostradę Nie przejmuj się, znam dobry skrót Poza tym pożyszy od zioma turbo szybki wóz Zapakuj niezbędne rzeczy i od razu wyjazd Czas nam nie sprzyja, ale dopadniemy w bira. Jesteśmy, zostały nam trzy minuty, więc gdzie jest ta cholerna skrytka? Tam jest numer 5. Dobra, otwieram. Ciekawe co w niej jest. Deją! Fuj! Śmierci jak zdechły pies! I hoł! Daj mi to, ja otworzę! O Boże! To jest czyjaś ręka, najgorzej! To jest ręka Jota! Jezu jak mi go szkoda! Zobacz! Na skórze namalowana jest droga! To mapa, bierzemy ją! To co ty? Nie! Z tą ręką po mieście! Porobało cię! Mogę to nie podpadnie, nikt nas nie trapnie Jak nie? Capi tak, że każdy się skapnie Ach, tych wiecie, masz przecież kartecę, z Zrób aparatem zdjęcie i mapa wnet będzie Namówiłeś mnie, stryk i masz Ej, chwila, dzwoni porywacz Chyba nas widział Ciekawe jak się nazywa Gdzie się ukrywa Mam pomysł Mów jaki Zacznę rozmowę nagrywać Dobra, odbierz to Słucham Słucham Wiesz co? Co? Zaczynasz mi wkurwiać, dlatego twój kolega pożegna się z drugą ręką Nie rób tego! Miałeś być sam, a nie z panienką Ja ci dam panienkę, ty co za szmata! O, o jak się zabia, jaki mi piwa Rafa Taki zwany to przyjeźdź, dorwę i zabiję! E, przesadziłeś i od długo nie pożyję Zostaw go! Nie no... Bartek, ty dobrego narobiłeś! Jakiś obcy numer dzwoni. Dziwne. Pokaż. To chyba z telefoniczne. Halo. Kto to dzwoni? To ja no Co Ojciec mi się udało. <grych> od tej śmacicholi! Wierdolisz. Nie, nawet mam go ze sobą. Jej, Leży w bagażniku z zakrwawioną mordą. Spotkajmy <grych> się tam gdzie zawsze. Za godzinę z hakiem. No dobra. Tylko trochę sapy. Ej, ej, ej. Wszystko ładnie. Ale co z twoją ręką? Nie jest cała Drugą mam obciętą Poza tym padniesz na ryj i to bez! Dlaczego? Jak dowiesz się kim ten koleś jest Haha, okej, okay. czekamy na ciebie z Bartkiem Nie pukaj, chodź od razu Drzwi zostawiam otwarte Wejdź! Siema mają Siema Ej, no siema chłopaki No i co wy robicie, nie? was, zbiercie mi się z przed tej konsoliny. No za bardzo wczuwacie się w tą grę Poza tym spóźnimy się na koncert Bartek, no taki stary, taki głupi No proszę was, pośpieszcie się, Mateusz mi robi cały czas jazdę Poza tym co to za durna gra? Ciekawe czy uda się, założę na czas, dotrzeć na ten koncert? Miejmy nadzieję, że tak! Ciekawe czy uda się, ran grubego brzucha? Czyli zaspokoić publikę, chcesz się dowiedzieć co? Posłuchaj!